Wartożpanek. Autopromocja. A na zagarach już ósma. Poranek dwój. Dziś czwartek, 23 dzień kwietnia, imieniny obchodzą Wojciech, Jerzy, Ilona, Gabriela, Maria, Helena, Felix. Idzi, Nastazja i Fortunat. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Państwa. Dziś Światowy Dzień Książki. Najlepsze życzenia kierujemy więc do autorów, tłumaczy, bibliotekarzy, wydawców i oczywiście dla czytelników. Pogoda. Dziś dość ciepło. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie przez 15 stopni w centrum kraju do 17 stopni na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Czwartek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Chmur może być momentami więcej na wschodzie i na południu, a na południowym wschodzie niewykluczone będą słabe, opady, deszczu. A jaka jest pogoda w Warszawie, wie doskonale pan Tomasz, nasz słuchacz, który zadzwonił do nas w sprawie książki. Halo, halo, dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Tu siedzę sobie od strony wschodniej i słonko świeci, jest pięknie. Czyli ja potwierdza ja pan to, co ja widzę przez tak. okno, słońce w Warszawie jest. Pana ulubiona jest, książka. Jest. Moja ulubiona książka wśród wielu innych, taka, która towarzyszy mi od wczesnej młodości która, no, której niezwykłość jest taka, że ja ją sobie czytam od czasu do czasu też często na głos, bo ma po prostu taki niezwykły język. To są sklepy cynamonowe Bruno Szulca. No tak, to lektura Donace. doskonała. A tak. czy, czyta pan czasami komuś, bo wspomniał pan, że czyta pan na Oczywiście, głos? Oczywiście, tak. mam taką, taką przypadłość, że czytałem swoim dzieciom tak, ale też z, ze względów y, również zawodowych zdarza mi się, zdarzało tak, czytać tą książkę i wiele innych na głos. Bardzo lubię czytać na głos. Panie Tomaszu, a ukochany fragment sklepów cynamonowych to który? Och, to jest opis, opis lata. Opis lata, opis przyrody takiej buchającej, takiej bardzo organicznej, wręcz erotycznej. No... Wiele jest tych, ale ten czytam dość często. Bardzo dziękuję panu za tę rekomendację. Sklepy cynamonowe to także lektura, którą często przypominamy w polskim radiu. Dziękuję za to radiowe, literackie spotkanie. Zdaje się, że na drugiej linii jest jeszcze jeden słuchacz, czytelnik. Elżbieta Malinowska pokazuje mi, że nie. Za chwilę połączymy się jeszcze z jednym słuchaczem, który dzwonił do nas przed sekundą z próbą Opowieści o swojej ulubionej lekturze przypomnę Państwu, że dziś w Światowym Dniu Książki pytamy Państwa o Państwa literackie tropy, literackie wybory. Poranek dwójki małpapolskieradio.pl Co Państwo czytają, na jaką książkę Państwo czekają, a także może jakie książki chcieliby Państwo dostać w prezencie. Proszę do nas także dzwonić 22 645 22 22. Dodzwonił się do nas pan Dariusz Spuław w sprawie ukochanej lektury. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dariuszu. Dari, która to jest... Halo, tak, tak. Słychać Słyszymy mnie? pana. Czekamy, napięcie rośnie. Pana ukochana książka to? To Maria Rodziewiczówna, Kądziel. Spodziewałam Zarka. się... Tak, tak, Spodziewałam się, że może to będą na przykład pamiętniki Izabeli Czartoryskiej, skoro dzwoni pan Spuław. Maria Rodziewiczówna, tytuł Kądziel. Znakomita powieść, gęsta, od treści, pokazuje historię przyjaźni kilkunastoletniej dziewczyny, siedemnastoletniej Stasi, z bardzo dojrzałą panią, która ma już dwóch synów i pokazana jest, jak się pięknie ta przyjaźń zawiązuje, a że moja mama miała na imię Stanisława Zatem chcę zobaczyć właśnie i widzę już w tej 17-letniej Stasi tą moją mamę, więc ma to dla mnie taką wartość, ta książka szczególną, polecam i życzę słuchaczom miłego dnia. Życzymy panu także miłego dnia, a tej rekomendacji przysłuchiwaliśmy się już wspólnie z Jerzym Kisielewskim. Przegląd prasy. Przeglądamy prasę ciąg dalszy. Co tak dziś piszą jeszcze gazety? I jeszcze krótki powrót do e, prasy codziennej. Mm, dziennik Gazeta Prawna. E, sprawa Tako Hemingwaya. Prawnicy mówią o cenzurze. E, okazuje się sztuka, kultura, kultura lżejsza, czy mocniejsza, czy wyższa, e, i zderzenie z prawem. Ingerencja inspektora farmaceutycznego w treść utworu znanego rapera, który w swoją narrację wplut wątek zakupu leku, to krok za daleko uważają prawnicy i przewidują że sprawa wywoła zasadną dyskusję na temat wolności wypowiedzi. Mm, bardzo to jest ciekawe. E, jeden z prawników mówi, istotą sztuki jest właśnie możliwość komentowania realiów, a w tym celu artyści muszą niekiedy skorzystać czy to ze znaków towarowych, czy z nazw handlowych produktów, uważa jeden z prawników. Ze sprawy taką możemy póki dzieje, co wyciągnąć taki wniosek, że metoda cenzorskiej brzytwy i wytaczanie najcięższych działu wobec twórców czy wydawców muzyki bywa przeciwskuteczne, co potwierdziła już zresztą cała historia muzyki rozrywkowej. To tylko niektóre fragmenty bardzo ciekawego mm, tekstu e, autoria Nadi Senkowskiej. Sprawa, sprawa tako o prawnicy mówią o cenzurze, bo okazuje się to inspektor farmaceutyczny wytoczył e, na bazie Prawa farmaceutycznego, zarzuty dla. E, I również jeszcze w dzisiejszej, e, okazuje się, życie niesie różne problemy. Naczelny Sąd Administracyjny zdecyduje, czy instytucja publiczna może zablokować obywatela w mediach społecznościowych. Okazuje się, e, sprawę zainicjował w sądach administracyjnych mężczyzna, którego profil na Facebooku został zablokowany przez Bibliotekę Narodową. O proszę. E, I sprawę musi rozsądzać sąd, czy to jest zablokowanie dostępu do informacji publicznej i czy Facebook jest sposobem informacji publicznej Biblioteki Narodowej. Więc dziennik, Gazeta Prawna dzisiejszy, warto w to zerknąć. E, Odrobina optymizmu e, z Tygodnika Powszechnego. Dzisiaj aktualnego tygodnik powszechny, temat główny, zakaz ekranu nie pomoże, czyli jak prowadzić dzieci przez cyfrowy świat, ale kulturalny słuch Polaka, Monika Ochendowska komentuje raport, najnowsze kwietniowe badania Total Audio Polska, Total Audio pokazały, że 80% Polek i Polaków ma systematyczny kontakt z treściami w wersji audio. Co ciekawe, ten kontakt trwa bardzo długo, ponad 5 godzin dziennie. Zaskakujące jest również to, że częściej niż streaming włączamy w słuchawkach stacje radiowe. Potwierdza to opublikowany właśnie raport Narodowego Centrum Kultury, który rok rocznie weryfikuje, w jaki sposób najchętniej uczestniczymy w kulturze. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy Właśnie nas słuchawkach też nas słuchają. E, okazuje się, że słuchamy w słuchawkach, e, będąc w biegu, chcemy być wielozadaniowi i wydajni. Kultura mieści się w naszym rozkładzie dnia, jeśli nie wymaga stuprocentowej uwagi. E, badania Narodowe Centrum Kultury potwierdziły również, że organizatorkami rodzinnego życia kulturalnego są głównie kobiety. E, Towarzyskie Animatorki, zgodnie z nazwą, którą otrzymało od twórców raportu. Mm. Piękne określenie. Towarzyskie Animatorki. Bardzo pozdrawiamy wszystkie Towarzyskie Animatorki. Dla Życia ludzi, które, rodzinnego. Bo okazuje się, to one zabierają nas do galerii czy do kina. Natomiast niepokojący dla instytucji kultury może być z kolei wniosek, z którym zostawiają nas twórcy raportu. Prawie 80% Polek i Polaków, uczestnicy w kulturze, bezpośrednictwa instytucji kultury. Nie musi to oznaczać, że bardziej satysfakcjonujące niż wspólne wypady do filharmonii są dla nas relacje zawiązywane z bohaterami filmów, gier, książek czy seriali, ale wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest. No to wszystko w rękach towarzyskich animatorek. No tak, ale dobra wiadomość jest taka, która z kolei wynika z raportu Biblioteki Narodowej, który dzisiaj już wspominaliśmy, że więcej mężczyzn chodzi do bibliotek przez to, że otwarte są w soboty, kiedy nie pracują, mają wolne. To prawda. Mogą ale jednocze taką Jednocześnie kultury. miażdżąca przewaga kobiet wśród czytelników. No tak, to prawda. Y bardzo lubimy pozytywne recenzje, chociaż czasem te y, krytyczne bywają pewnymi arcydziełami publicystyki, ale y, lubimy. Również w Tygodniku Powszechnym Jacek Wakar. Jacek Wakar, to można powiedzieć, to laudacja na cześć teatru w, Opol w Opolu. Ym, oto świetny, bardzo osobny teatr, jakiego nie zobaczycie nigdzie poza Opolem. Warto wyjść poza Wielkie Miasta i opuścić utarte szlaki, bo teatralna mapa Polski zmienia się nieustannie. Łatwo udać, że to jest właśnie chwila, gdy odkrywa się Opole, ale byłoby to efektowne nadużycie, bo Teatr Kochanowskiego w ubiegłym roku obchodził Półwieczny istnienia, już wcześniej nie ma, miewał znakomite momenty. Jacek Wakar przypomina e, te znakomite momenty teatru e, imienia Kochanowskiego w Opolu, e, e, rekomendując e, dwa nowe spektakle. E, jeden to Authentic, zrealizowany we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy. E, jeszcze inna historia. Historia, może raczej impresja, sceniczny drobiazg. Tylko siedem scen, z czego zaledwie dwie oparte na tradycyjnym dialogu. Hmm. Autentyk pyta bowiem o to, gdzie kończy się udawania, zaczyna prawda. Co jest autentykiem, a co falsyfikatem? Powracając do owych naczelnych, każe nam pochylać się nad naszą własną sytuacją ontologiczną. Jesteśmy, czy nas nie ma? Jeśli żyjemy, to czym różnimy się od naczelnych? dokąd zaprowadziła nas ewolucja. To jeden spektak, a drugi Piana Dni. Propozycja zdecydowanie bardziej tradycyjna, ale jej urok w tym, że podążając za książką Borisa Wiana, raz po raz ten niekonwencjonalny szkielet demoluje. Spektakl wyreżyserował Francuz Igor Mendyński, a jest to twórca, który najwyraźniej bardzo lubi bawić się teatrem. Od pierwszej chwili Przedstawienia widać, że Wiana zna i lubi, a powieść francuskiego skandalisty idealnie pasuje do inscenizacyjnego stylu artysty Piana Dni, bowiem to pełna poezji i absurdalnego humoru opowieść o grupie przyjaciół i różnicach klasowych. To teatr w Opolu rekomendowany przez Jacka Wakara na łamach tygodnika powszechnego. Jerzy Kisielewski przeglądał dla Państwa prasę, a jeśli Państwo słuchając nas w słuchawkach zostaną jeszcze przez moment z nami, to mm, będą Państwo mogli posłuchać niebawem w dwójce także wieści z teatru, tym razem z Warszawy. Opowiemy o spektaklu, o spektaklu Jubileusz w Teatrze Dramatycznym. Dziękuję bardzo za przegląd prasy. Czekam niecierpliwie na następne spotkania. schlug zu vergleichen Ponowne spotkanie w dzisiejszym poranku dwójki z sopranistką Fatmą Said, tym razem w interpretacji serenady Franciszka Schuberta. Już 20 minut po ósmej słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. A teraz zapraszamy do Teatru Dramatycznego w Warszawie. 23 kwietnia to symboliczna data, Dzień Urodzin i Śmierci Szekspira. Szekspirowskie wątki pojawiają się w spektaklu Jubileusz, prezentowanym na małej scenie teatru dramatycznego miasta stołecznego Warszawy. Przedstawienie jest inspirowane filmem Dareka Jarmana o tym samym tytule z 1977 roku. Podoba Ci się, się? To jest największe studio na świecie. Bądź, jak kupuję od komornika. Wow, jest to ogromne. Nie wierzyłeś co? Nie wierzyłeś? A Bordzi, wszystko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 Janek Sałasiński wcielam się w szekspirowskiego Ariela i w trochę bardziej współczesnego Kida. Ariel to jest postać o zniewoleniu tak właściwie. Możemy też zobaczyć jak sama Elżbieta reaguje na to jak jej czyny i pewne decyzje wpłynęły potem na świat. I tutaj rozmawiamy gdzieś o systemie, o kapitalizmie i o tym jak on nas zniewala, ale też rozmawiamy o tym jak bardzo już Szekspir to trochę przewidział i pokazał tego Ariela i jak możemy przez tę soczewkę pokazać dzisiejsze problemy i właśnie ten system, który też można powiedzieć, nas zniewala. Ludzie są słabi. Nie mogą znieść swojej wielorakiej natury. Słabość zawsze wydawała mi się odrzucająca. Ktoś musi dać im siłę.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 rodzaj właśnie kontrkultury, panku, buntu, jest jakąś ostatnią ostoją i jeszcze, jeszcze zostali ludzie, którzy w to wierzą, chociaż jakby już jesteśmy na długo po czasach świetności muzycznie i kulturowo tego ruchu. Tak, Pani. Pan. Twoja niewinność doprowadza mnie do łez. Nie płacz, Pani. A teraz odsłonił przede mną najczarniejszy mrok odwołania do burzy i tutaj też na scenie do królowej Elżbiety, czyli mamy to pytanie o władzę, mhm. o przemocowość we władzy. A także o potrzebę wolności? Dokładnie tak, ale też o pytanie, czy wolność jest w ogóle możliwa, czy, czy jest szansa, żeby na koniec złamać różdżkę, jak już <grym> idziemy w Szekspira. Ale to, co wydaje mi się być jednak w tym żarmanie, najważniejsze, to jest cały czas zadawanie niewygodnych pytań. Dżarman, który był wzducha pankowcem, który mieszkał na skłotach, Londyn był jakby jego bardzo mocnym domem, on cały czas podważał punk i właśnie to, że ja nigdy pankowcem nie byłem, może tam przez pół tygodnia w liceum, ale czuję jakieś bardzo duże połączenie z potrzebą w ogóle zadawania pytania o to, co może dać nam wolność, jakby jakie ruchy mogą subwersyfikować naszą rzeczywistość twórcami spektaklu Jubileusz Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy spotkała się Dorota Kołodziejczyk. 25 minut po ósmej, Teraz czas na spotkanie w dwójce z muzyką filmową Filipa Glasa w interpretacji Lautei Kompanaj. a teraz ponownie przeniesiemy się do tego, co dzieje się na warszawskich scenach i zajrzymy do Polskiej Opery Królewskiej. Tam w mitycznej przestrzeni lasu, w której budzi się głęboko skrywana prawda o naturze i człowieku, rozgrywa się po raz kolejny na scenie akcja Snu Nocy Letniej Williama Szekspira. Komedii, która stała się podstawą dla opery Królowa Wróżek Henrygo Persela. Tytuł ten to najbliższa premiera Polskiej Opery Królewskiej w 410 rocznicę śmierci Williama Szekspira. Za stronę muzyczną odpowiedzialny jest Krzysztof Garstka, a autorką scenografii i reżyserką spektaklu jest Kamila Siwińska. Spotkała się z nimi Beata Stylińska. Wzięła Pani do ręki, czy została Pani zaproponowana ta opera do realizacji i na czym Pani skupiła swoją uwagę? No tutaj na, na jakby warte podkreślenia jest to, że jest to semiopera. Semiopera, czyli opera dramatyczna, czyli taka opera, w której sceny muzyczne i sceny dramatyczne grane przez aktorów istnieją w spektaklu na równych prawach. Te sceny oryginalne szekspirowskie są wpisane w partyturę oryginalną, więc, więc trzymamy się pierwowzoru i robimy bardzo duży ukłon w stronę właśnie Szekspira w rocznicę jego śmierci i okrągłą. A muzyka, jak Pani podeszła do niej? W warstwie muzycznej, w tym dziele, o tyle ono jest wyjątkowe, że nie, w warstwie muzycznej nie przebiega opowieść, nie przebiega ta linia dramaturgiczna sama w sobie. Sens tym scenom muzycznym nadaje, nadają sceny oryginalne szekspirowskie i one wyznaczają nam tą tą opowieść, pokazują nam ten pewien konflikt na różnych płaszczyznach, który z kolei jest komentowany przez właśnie śpiewaków, przez przepiękne teksty śpiewane i, i zakomponowane w ten, w ten właśnie sposób i to się wszystko razem ze sobą łączy i, i wspiera i dopełnia wzajemnie, więc na pewno tutaj y, to nie jest tak, że coś, coś tutaj jest ważniejsze, wszystko jest tak samo ważne. To dla mnie osobiście jest jakimś takim spełnieniem marzeń, bo zaciera się ta granica pomiędzy teatrem operowym a teatrem dramatycznym i to jest zawsze jakimś takim y, dla mnie polem eksploatacji, eksploracji twórczej. Proszę mi powiedzieć, opery wystawia się głównie teraz w językach, w których one powstały. Tutaj jest bardzo dużo właśnie tych tekstów szekspirowskich. Jak państwo radzili sobie z tym problemem. Oczywiście ta strona muzyczna jest w oryginalnym języku angielskim. Tłumaczenie tych poetyckich tekstów, które, które są śpiewane, było wykonane przez małgorzatę kroską miszczuk jak również tłumaczenie te oryginalnych scen szekspirowskich oraz napisanie na podstawie innych wybranych scen szekspirowskich współczesnych scen do naszego spektaklu. Więc to jest taki konglomerat językowo-konwencyjny, to znaczy gramy różnymi Konwencjami gramy różnymi językami, różnymi też przestrzeniami, czasoprzestrzeniami. I mam nadzieję, że to się wszystko układa w jeden spójny jednakże poetycki sen. I dodajmy, że wszystko to się dzieje w Teatrze Stanisławowskim. Tak, to, to też jest nie bez znaczenia. To niesamowity przywilej móc pracować w tym, w tym teatrze, w tym budynku w ogóle, który jest jako jeden z nielicznych budynków w ogóle w Warszawie, oryginalny, za, zachowany, ma swoją ponad 250-letnią historię, jak nie więcej. Więc, więc tutaj to wszystko jest oryginalne, każda deseczka i każdy, każdy gwóźdź ma swoje znaczenie i żywimy przez tego głęboki szacunek. Na pewno na pewno to miejsce determinuje naszą pracę, to, to niewątpliwie na każdym na, na, na każdym poziomie. Krzysztof Garstka. Czy ja dobrze zrozumiałam, że dokonali państwo wyboru tych utworów i tej muzyki, która zabrzmi podczas spektaklu? Tak, dlatego, że nie byliśmy w stanie przedstawić całej muzyki, bo to by trwało po prostu zbyt długo, plus sceny teatralne, plus projekcje, które też jednak mają swój określony czas i rozmiar, w związku z tym musieliśmy podjąć decyzję o dokonaniu dosyć mimo wszystko sporego Perogowide, ale wydaje mi się, że te najbardziej znane i te najpiękniejsze utwory pojawiają się oczywiście w naszym spektaklu. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o muzykę, proszę powiedzieć? Z jednej strony na prostotę, a z drugiej strony na intensywność harmoniczną, dlatego że Purcell jest jednym z nielicznych kompozytorów, którzy mają umiejętność zrobienia z niczego pewnego rodzaju monumentu, dlatego że tam on wykorzystując naprawdę pojedyncze głosy smyczkowe jest w stanie osiągnąć tak duże napięcie harmoniczne i taką w dobrym kontekście dziwaczność, że... Na pierwszy rzut oka można wysłyszeć, że to jest tak autorski język Persla, który z jednej strony prosty, z drugiej strony sprawia wrażenie jednak monumentalnego, a jeszcze z trzeciej strony jest niesamowicie hipnotyzujący i wciąga w swoją narrację od pierwszej sekundy. Warstwę dramaturgiczną spektaklu przygotowała Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Premiera w piątek, już jutro 25 kwietnia w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich. 37 minut po ósmej to czas na nasze kolejne radiowe spotkanie, a z nami Michał Toczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser filmowy, o którym wczoraj usłyszeliśmy z, po raz kolejny z uczuciem triumfu, bo pana film powalczy w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Ale zanim o filmie, jeśli zgodzi się pan opowiedzieć o swojej ukochanej książce, bo dziś przecież Światowy Dzień Książki. Książka, no, nie mam jednego takiego tytułu, który, który jest takim moim ulubionym, ale, ale pomyślałem o książce Magiczna Rana Doroty Masłowskiej, e, którą no, jakiś czas temu e, przeczytałem, no i jestem wiernym czytelnikiem Doroty Masłowskiej. Uwielbiam no, i książka Magiczna Rana, naprawdę e, swoim stylem, swoim jakby sposobem opisu, no ale też oczywiście. No, bardzo autorskim sposobem. No, wydaje mi się, że jest fantastyczną książką. Też, zresztą można zobaczyć na deskach Teatru Studio spektakl na tej podstawie, ale, ale myślę, że książka jest rewelacyjna. I to była literacka i teatralna rekomendacja Michała Toczka. Gość poranka To teraz my rekomendujemy filmowo, bo Pana Film powalczy w Cannes w konkursie filmów krótkometrażowych. Ile filmów pokonało Pana dzieło? Z tego, co podają organizatorzy festiwalu, ponad 3000 filmów zostało wysłane w tym roku do kategorii filmów krótkich i w, w o Złotą Palmę w kategorii krótkiego metrażu powalczy 10 pozycji. Wielki sukces. Film zatytułowany jest Spiritus Sanctus i opowiada o latach 90. w Polsce podczas wizyty Jana Pawła II. Bohaterem pana filmu jest Bogdan, który wypowiada w filmie jedno zdanie. Jest świadkiem papieskiej pielgrzymki, ale jego codzienność w tym czasie to zmaganie się, można powiedzieć, z prohibicją, jaka wtedy miała miejsce w Polsce. Pana film jest krótki, niejednoznaczny, nieobrazoburczy, co warto podkreślić, i zabawny. Mam taką nadzieję, że, że jest zabawny. Razem z ekipą żyjemy w takim oczekiwaniu, jak zostanie przyjęty na festiwalu, ale faktycznie ta kategoria krótkiego metrażu to są filmy do 15 minut, więc wszystkie w konkursie są poniżej 15 minut. Pytanie, co w takim metrażu da się opowiedzieć, no ale mamy nadzieję, że stworzyliśmy jakąś taką zabawną, może skłaniającą do myślenia krótką filmową anegdotę. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes w tym roku odbędzie się między 12 a 23 maja. To już naprawdę festiwal za pasem. Spotka się pan tam także z innymi polskimi twórcami i producentami. Będzie tam Paweł Pawlikowski, będzie tam Maciej Musiał z nową wersją Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i filmem Historie równoległe. Dla pana spotkanie i wizyta w Cannes to jakie wydarzenie? Myślę, że dla każdego filmowca to jest taki filmowy Olimp, więc e, ja wciąż nie mogę uwierzyć, że nasza praca została doceniona w taki sposób, że zostaliśmy tam wyselekcjonowani, więc oczywiście olbrzymia radość, e, ale też e, właśnie oczekiwanie, jak, e, jak ten film Widzą się spodoba. E, I przede wszystkim radość. Trzeba się cieszyć. Cieszę się, że będziemy mogli reprezentować polskie kino na tym prestiżowym festiwalu. Kogo zobaczymy w obsadzie pana filmu? E, Główną rolę właśnie gra Sebastian Stankiewicz i to jest trochę taki one man show, natomiast myślę też, że kapitalne epizody grają między innymi Iza Dąbrowska, Klara Bielawka, Oskar Stoczyński, więc myślę, że Sebastian jest otoczony wspaniałymi też aktorami w innych rolach. Warto podkreślić, że pana wizyta w dwójce to jest pana pierwsza rozmowa radiowa po tej fantastycznej wiadomości. No, można liczyć godziny na, na palcach obu rąk, kiedy ta wiadomość dotarła. Jakie to jest uczucie, kiedy młody przecież filmowiec dowiaduje się, że jego film pokazany będzie we Francji na festiwalu? Ja na początku nie mogłem uwierzyć, że to jest prawda, bo karma też taki zwyczaj że oni jakby informują reżyserów jako pierwszych o, o selekcji, więc ja do końca nie wiedziałem, czy to, to może jest jakiś mail taki... No, człowiekowi nie chce się wierzyć, no bo oczywiście całe życie marzę, żeby na takiej imprezie się znaleźć, ale jak to już się potwierdziło, no to oczywiście olbrzymia radość e, na początku, a potem od razu praktycznie zaczęły się przygotowania e, do festiwalu. Skąd wzięła się ta historia? Pana film to kilkanaście minut. Tak jak wspomniałam, film jest niemal bez słów, także to będzie film bardzo dobrze rozumiany przez międzynarodową publiczność, ale wizyta Jana Pawła II w takim ujęciu to nietypowy obraz w kinie. W jaki sposób ta historia pojawiła się w pana życiu? Przede wszystkim by to powstało z inicjatywy scenarzysty Adama Porębowicza, który jest trochę starszy ode mnie i on właśnie miał wspomnienie e, tej prohibicji podczas papieskiej wizyty. Coś, co faktycznie się wydarzyło, może z perspektywy czasu dla mnie, jako dla młodego człowieka jest taką ciekawostką, no ale czasami takie ciekawostki inspirują do tworzenia filmów, tworzenia scenariuszy i, że tak powiem, ciągną tą energię w taki sposób, żeby, żeby na podstawie takiej anegdoty może opowiedzieć o czymś więcej. Za zgodą Krakowskiego Festiwalu Filmowego zdradzamy tajemnicę, która już za chwilę tajemnicą nie będzie. Pana film będzie można zobaczyć w Krakowie. Tak, bardzo się cieszę, że po raz trzeci, czwarty już pokaże swój film na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Pochodzi pan z Gdańska, wielokrotnie był pan nagradzany. Ponad 60 nagród filmowych która cieszy Pana najbardziej? Oczywiście poza tym wyróżnieniem w Cannes, bo spodziewam się, że to jest na podium, ale może właśnie nie. Tak, wszystkie, wszystkie cieszę bardzo, bo, bo wspaniale, że te filmy też podobają się za granicą, bo dostaliśmy za poprzednie filmy czy nagrody w Palm Springs. To jest największy festiwal krótkometrażowy w Stanach, w Brukseli, ale, ale te polskie festiwale mi się wydaje, że są wspaniałe, bo mogę pokazać film kolegom, koleżankom producentom i, i być razem z przyjaciółmi, oglądać filmy kolegów i koleżanek, więc bardzo, bardzo doceniam obecność tutaj na wspaniałych festiwalach, na przykład w Kazimierzu Dolnym, w Koszalinie, oczywiście w Gdyni, w Krakowie, więc to są naprawdę świetne wydarzenia i wspaniale tam będzie pokazywać filmy. Szkoła filmowa w Łodzi, to jest pana Alma Mater, co wyniósł pan z tej uczelni i co najważniejszego, to jest jakieś takie pana motto filmowe, myśl przewodnia, która jest panu sta jakaś taka myśl, która jest stale z panem? Wydaje mi się, że szkoła filmowa w Łodzi to jest przynajmniej dla mnie takie, taki czas bardzo formacyjny, bo człowiek tam właśnie poznaje innych y, twórców, inspirujących wykładowców, więc no, ja przynajmniej nie wyszedłem już taki sam z tej szkoły, jak przyszedłem. Natomiast zawsze staram się po prostu robić to, co mi się podoba i, i wtedy mam nadzieję, że skoro mi podoba się czy jakiś sposób opowiadania, czy historia, to spodoba się też innym. Czy ta podróż do Cannes to jest podróż, którą planuje się już teraz, bo wiem, że pracuje pan intensywnie nad ostatecznym doszlifowaniem filmu. Festiwal rządzi się swoimi prawami. Wszyscy teraz czekamy na to, byśmy mogli zobaczyć zwiastuny w, w sieci. Intensywny czas, ale podróż do Cannes to nie tylko pokaz filmu, ale także spotkania z krytykami filmowymi właściwie z całego świata. Tak, film faktycznie jeszcze jest dopinany, bo Kan oczywiście ma wymóg premiery, więc, więc te filmy w naszej kategorii będą pokazane premierowo, więc wydaje mi się, że większość filmowców teraz, którzy tam się zakwalifikowali jeszcze pracują nad, nad swoimi filmami. Oczywiście te filmy już są gotowe od jakiegoś czasu, natomiast to są takie ostatnie szlify, żeby na ten pierwszy pokaz wszystko było idealnie, od dźwięku po obraz, więc to są już takie, takie detale, bo oczywiście te filmy są, są tak naprawdę skończone wcześniej, teraz to są już tylko takie ostatnie poprawki. A jaka dziedzina kina to ta pana ukochana, albo po jaką chciałby pan jeszcze sięgnąć? Ciężko powiedzieć. Chciałbym opowiadać właśnie te historie, które, które mnie interesują, które do mnie przychodzą. Nie mam sprecyzowanego jakiegoś jednego gatunku. Faktycznie filmy, które zrobiłem wcześniej, czy w szkole filmowej właśnie, to one mają jakiś taki komediowy bardziej odcień. Natomiast to nie, to nie jest jedyna rzecz, która mnie interesuje i sam jestem ciekawy, co, co przyniesie przyszłość. No a my także z pewnością to będzie przyszłość świetlana. Praca filmowca to jest oczywiście praca zespołowa. Zapewne ma pan swój ukochany zespół, z którym pan pracuje. No ale właśnie jak wygląda praca nad pana filmami? Na ile to jest praca, gdzie stoi pan przy kamerze albo za kamerą? A na ile praca, która polega na rozmowach na przykład w kuchni z kubkiem herbaty i takim przegadaniu, przegadywaniu, planowaniu filmu, opowiadaniu drugiemu człowiekowi. Co chciałby pan pokazać? Tak naprawdę film, który teraz pokazujemy w Spiritus Sanctus, yy, jego produkcja stricte na planie trwała 3,5 dnia zdjęciowego. To jest bardzo krótko. Natomiast jeśli chodzi o taką pracę intelektualną, czy jak to się mówi na kar przy kartce papieru, to wydaje mi się, że pomysł powstał już trzy lata temu. Taka właśnie jest, jest proporcja. Myślimy dwa lata, potem kręcimy w tym przypadku trzy dni i potem robimy jeszcze postprodukcję. Więc głównie to jest przynajmniej dla mnie taka praca koncepcyjna. I tak jak pani powiedziała, oczywiście ze wspaniałym zespołem, bo ja już te filmy, które zrobiłem w Szkole Filmowej w Łodzi, teraz to jest film wyprodukowany przez Studio Munka robię z bardzo podobnym zespołem tych samych współpracowników i współpracowniczek. Michał Toczek opowiadał Państwu o filmie Spiritus Sanctus. Widzowie i krytycy filmowi z całego świata zobaczą ten film w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Film powalczy o złotą palmę w kategorii krótkometrażowej. Gratulujemy. Będziemy wracać do rozmowy, śledzić wydarzenia w Cannes. Michał Toczek w dwójce. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. The oh. Europa Galante pod kierownictwem Fabio Biondiego. 8 minut pozostaje do godziny dziewiątej. Pani Urszula Zgrodziska odpowiedziała na nasz apel o ulubione lektury nad Niemnym, poezję Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, poezje Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, a także książka Madame Antoniego Libery. I to doskonała kropka nad i, bo nasz poranek dobiega już końca i to ostatnia rekomendacja literacka od Państwa, a już za chwilę kanon dwójki zaprasza Marcin Majchrowski. A literacka porcja w dwójce, kolejne spotkanie z książką Grom z Jasnego Nieba o 9.30, opowieść o sztuce, życiu i nagłej śmierci. Tę książkę czyta dla Państwa Dorota Landowska. Polecam serdecznie wysłuchanie tej kolejnej porcji radiowej lektury. Do usłyszenia. We'll